Co to znaczy narodzić się na nowo? Pan Jezus Chrystus powiedział, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Do Jezusa przyszedł przywódca religijny Nikodem i w dość protekcjonalny sposób przyznał, że Jezusa można uznać za proroka. Jednak Chrystus pominął tę jego uwagę, i przeszedł do sprawy najistotniejszej. Pokazał Nikodemowi jego życiową potrzebę. Pomimo, że u faryzeusz piastował wysokie stanowisko kościelne, to jednak nie mogło mu ono zapewnić wyjścia do nieba. Jeśli się nie narodzisz na nowo, usłyszał od Jezusa, nie wyjdziesz do Bożego Królestwa. Te słowa zaskoczyły nauczyciela prawa, i wprawiły go w zakłopotanie. Dalsza historia Nikodema poświadcza, że zrozumiał, o czym Jezus mówił. Po śmierci Jezusa nie zawahał się narazić swej pozycji w Zanhedrynie, udając się wespół z Józefem z Arymatei po ciało Chrystusa, by je pogrzebać po ukrzyżowaniu. Narodzenie na nowo polega nie na poprawieniu siebie, lecz na przemianie. Człowiek nie pozbywa się grzechów przez wymazanie ich z pamięci, one muszą zostać obmyte krwią Pana Jezusa. Jedynie nawrócenie, czyli przeżycie tak istotne jak akt narodzin umożliwia człowiekowi wejście do Królestwa Bożego. To narodzenie na nowo nazywamy nawróceniem. Kiedy ludzie zaczynają się troszczyć o zbawienie swojej duszy, często próbują wielu różnych metod. Jedni usiłują odnaleźć pokój, zachowując przykazania zakonu. Ale zakon nie ma mocy potrzebnej do zbawienia. Pismo stwierdza, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. Inni starają się uzyskać zbawienie, porzucając niektóre złe uczynki. Wszelkie próby pozbawienia się złych nawyków są sprawą bardzo dobrą, lecz czynione bez Chrystusa spełzną na niczym. Można to porównać do niszczenia chwastów przez obcinanie ich górnych części. Niewyrwane korzenie pozostają i chwasty znowu wyrastają, rozpeniając się obficiej niż poprzednio. Niektórzy próbują zapracować na zbawienie przez bycie dobrymi, ale człowiek skazany na zbrodnię nie może dzięki swej obietnicy poprawy ujść kary. Przypuśćmy nawet, że człowiek przestał grzeszyć zupełnie, czego jednak własnymi siłami nikt osiągnąć nie może, wówczas i tak musiałby ponieść karę za grzechy popełnione wcześniej. Najczęściej spotykanym błędem ludzi, którzy zaczęli przejmować się swoim stanem, jest ich przekonanie, że dzięki dobremu postępowaniu i stopniowemu zrywaniu z grzechem zdołają zapracować na swoje zbawienie. Poprawy stanu swej duszy nie osiąga się zmniejszaniem liczby grzechów lecz całkowitym odwróceniem się od nich i wiarą w Pana Jezusa Chrystusa. To, że człowiek musi się nawrócić, narodzić na nowo, jest po prostu konieczne. Musi przyjąć nowe życie. Apostoł Paweł powiedział, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzenie. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To wyjątkowość i chwalebność chrześcijaństwa daje człowiekowi zupełnie nowe życie. Niektórzy prowadzili wyjątkowo podłe i grzeszne życie. Byli tak złymi ludźmi, że z trudnością mogą sobie wybaczyć. Teraz patrząc wstecz na zmarnowane lata, zaczynają nienawidzieć swojej przeszłości. Jakie jest dla nich wyjście? Wyjście jest tylko w Chrystusie. W Nim umieramy dla naszego starego życia i rodzimy się na nowo do nowego życia. W Chrystusie Jezusie stajemy się zupełnie nowym stworzeniem. W tym miejscu wielu popełnia poważny błąd, uważają, że nie są grzesznikami. Uważają się za ludzi sprawiedliwych. Zapominają jednak, że największym grzechem nie jest morderstwo, kradzież, czy cudzołóstwo, chociaż istotnie są one wyjątkowo ochydne, lecz odrzucenie Chrystusa jako zbawiciela. Chrystus przebaczył mordercy i prostytutce, lecz jak może pomóc tym, którzy lekceważą Jego przelaną krew, uważając ją za mało wartościową. Ludzie błędnie rozumieją akt nawrócenia. Niektórzy przyjmują zbawienie, doznają głębokiego przeżycia emocjonalnego i na pewno przy nawróceniu uczucia odgrywają pewną rolę. Jednakże oczekiwanie na przeżycie tego w taki sam sposób jak inni jest chybiony. To, co jest istotne przy każdym nawróceniu, to jest zmiana naszego serca. Człowiek żyjący dotychczas według własnej woli poddaje swe życie Chrystusowi. Niektóre nawrócenia dokonują się w następstwie jakiegoś wielkiego kryzysu. Ktoś mógł ponieść wielką, dotkliwą stratę albo też przeżyć jakieś rozczarowanie i wtedy w chwili potrzeby zwraca się do Boga. Czasami, gdy odchodzi ukochana osoba, powstaje pustka, które w życiu bez Boga staje się szczególnie dotkliwa. Mogą mieć miejsce okoliczności, w wyniku których następują potężne i dramatyczne nawrócenia. Zagorzały przeciwnik Ewangelii nagle się zmienia i staje się jednym z najwierniejszych naśladowców Chrystusa. Taki był apostoł Paweł. Oczywiście, nie wszyscy miewają tak dramatyczne przeżycia, Lecz ich nawrócenia są równie prawdziwe, choć czasem miewają obawy, iż nie odczuwali tego tak intensywnie jak inni. Nieraz nawracają się, będąc bardzo młodymi i często nie zdążyli jeszcze pogrążyć się w grzechu jak głęboko jak inni. Lecz brak owych dramatycznych przeżyć nie powinien ich martwić to, że ktoś zanim doszedł do Chrystusa walał się w grzechu nie jest żadnym osiągnięciem. Jedynym ważnym elementem nawrócenia jest prawdziwa przemiana serca. Wielu posiada intelektualną wiarę w Ewangelię. Rozumowo zgadzają się z twierdzeniami Chrystusa, lecz ich przekonania nigdy nie sięgają głębiej. Kościoły pełne są ludzi, którzy nigdy naprawdę się nawrócili się. Ich życie nie uległo żadnej fundamentalnej przemianie. Nie zakosztowali prawdziwej miłości do Chrystusa ani nie przejawiają głębokiej nienawiści do grzechu. Nie zdecydowali się też w sposób konkretny oddać swojego życia Bogu. Co to znaczy więc wierzyć w Chrystusa? Istnieje historia w słynnym linoskoczku, który przeszedł po linii nad wodospadem Niagara. Choć wielokrotnie już ją przytaczano, posłużę się nią, ponieważ świetnie ilustruje nasze zagadnienie. Kiedy słynny akrobata ogłosił swój śmiały zamiar, wielu sądziło, że oszalał. Mówili, że to próbę przypłaci życiem. Była jednak pewna starsza kobieta, która twierdziła, że go zna i jest pewna jego sukcesu. Tak też się stało. Linoskoczek przeszedł na drugą stronę. Teraz ogłosił, że przejdzie po linię, pchając przed sobą taczki. Tłum ponownie zwątpił, ale starsza kobieta i tym razem była go pewna. Wierzę, że on to potrafi, powiedziała. I rzeczywiście i ta próba się udała. Po raz trzeci więc zapowiedział, że przejdzie po linie, ale tym razem wioząc na taczkach człowieka. Niestety nie mógł znaleźć chętnego do tej roli. W końcu zasugerował, aby podjęła się tego owa starsza kobieta, która tak mocno w niego wierzyła. Lecz teraz okazało się, że żadna siła nie nakłoni jej, by weszła do taczki. Miała typową wiarę umysłową w żadnej mierze nieopartą o wiarę serca wierzyła, że on potrafi bezpiecznie przewieść na taczce każdą inną osobę z wyjątkiem jej samej Każdy może dziś do Jezusa przyjść każdy może dziś do Jezusa przyjść, każdy może dziś do Jezusa przyjść, On nie odrzuci Cię. Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus leczy chore serca.